Cześć moi drodzy, co u was słychać? Jak się macie? Co porabiacie? Czasami sobie wyobrażam, jak ktoś jedzie samochodem i słucha mojego głosu. To bardzo dziwne uczucie, niesamowite uczucie. Kiedy pomyślę, że tak wiele osób słucha mojego głosu, to sam nie wiem co o tym myśleć. Bardzo się cieszę, że mogę Wam w ten sposób pomagać uczyć się polskiego. Żyjemy w niesamowitych czasach. Siedzę w pokoju, mówię do mikrofonu, a już za kilka minut mogę to wrzucić gdzieś do internetu i każdy może słuchać tego, o czym opowiadam. To niesamowite czasy. Możecie wybierać spośród miliona możliwości ale słuchacie właśnie mnie to dla mnie ogromne wyróżnienie dziękuję wam za to bardzo serdecznie zastanawialiście się nad tym nastały czasy gdy mamy ogromną ilość możliwości możemy wybierać prawie wszystko czasami mam wrażenie, że nasze życie przekształca się w katalog z którego wybieramy różne rzeczy jeszcze gdy byłem mały w sklepie był tylko jeden rodzaj chleba i tylko jeden rodzaj bułek jeśli w ogóle były bułki Teraz wszystko się zmieniło. W sklepach jest wszystko. Możemy wybrać wszystko. Idziemy do sklepu i wybieramy najlepsze miejsce na wakacje wybieramy najlepszy dla nas samochód, najlepsze mieszkanie, najlepszą restaurację, najlepszą komórkę, telewizor. A gdy już mamy telewizor, wtedy wybieramy najlepszy program w telewizji psychologowie twierdzą, że ta sytuacja to, że mamy tak wielki wybór powoduje, że jesteśmy niezadowoleni że jesteśmy ciągle nieszczęśliwi dlaczego? Powinniśmy być zadowoleni, że możemy wybierać Przecież chcemy mieć wolność wyboru Chcemy wybierać, podejmować decyzje Chcemy przez nasze wybory kreować nasze życie Ale czy zauważyliście, że czasami, gdy mamy zbyt wielki wybór Wtedy czujemy się źle? Mówi o tym książka, którą napisał Barry Schwartz. Schwartz. Nie wiem, jak przeczytać to nazwisko: Barry Schwartz. Ta książka nosi tytuł Paradoks Wyboru. Dziś chcę opowiedzieć Wam o kilku rzeczach które znajdują się właśnie w tej książce. Moim zdaniem to bardzo ciekawa książka. Autor wyjaśnia nam, dlaczego często mniej znaczy więcej. W tej chwili mamy niezwykle wiele możliwości wyboru. Możemy wybierać prawie wszystko Oczywiście są na świecie ludzie, którzy nie mają takich możliwości Jasne, jedni mają więcej możliwości, inni mają mniej możliwości Jednak nigdy w historii ludzkości tak nie było Żyjemy w czasach które większość ludzi dają ogromną możliwość wyboru. Możemy wybierać szkoły, w których się uczymy, możemy wybierać kraje, w których żyjemy, zawód, który wykonujemy i tak dalej. Możemy wybierać prawie wszystko. Codziennie musimy wybierać co się ubrać, co zjeść, co oglądać w telewizji. Ciągle musimy coś wybierać. A to powoduje, że jesteśmy zestresowani, bo nie jesteśmy pewni, czy wybraliśmy najlepszą możliwość. Dlatego nie jesteśmy zadowoleni. Pod Podtytuł książki Paradoks wyboru jest taki. Jak kultura obfitości okrada nas z satysfakcji Obfitość to inaczej mówiąc bogactwo, wielość, duży wybór To ciekawe, że mając obfitość czegoś, czujemy się źle Wyjaśnia to Barry Schwartz w swojej książce Pierwszym spostrzeżeniem, pierwszą ideą jest rozróżnianie między maksymalizacją a satysfakcją. Ludzi można podzielić na dwie grupy. Jeśli weźmiemy grupę ludzi, to część z nich to maksymaliści, czyli ci, którzy chcą mieć jak najwięcej. A część to ludzie, którzy chcą satysfakcji Czyli zadowolenia Maksymaliści zawsze chcą wszystkiego, co najlepsze Tego, co uważają za najlepsze Cały czas interesuje ich tylko najlepsza opcja Jasne, prawda? Są też ludzie, którzy są Zadowoleni, jeśli mają Wystarczająco dobrą dla nich opcję Wiedzą, że może być lepiej Ale są zadowoleni, gdy osiągną Pewien poziom Wiedzą, czego chcą I są zadowoleni, gdy to osiągną Nie potrzebują najlepszej możliwej opcji Żeby być szczęśliwymi Jeśli dojdą do Określonego przez siebie poziomu, to już są zadowoleni. Maksymaliści zawsze dążą do najlepszej możliwej opcji i są szczęśliwi, gdy osiągną maksimum. A tym drugim wystarcza osiągnięcie pewnego standardu i wtedy już są szczęśliwi. Jak myślicie, którzy częściej mają problemy ze stresem i depresją? Macie rację, maksymaliści, którzy zawsze muszą osiągnąć maks, zawsze muszą wejść na sam szczyt. Oni są częściej zestresowani. Cały czas dążą do perfekcji. Cały czas szukają lepszych opcji, lepszych możliwości Cały czas nie są do końca zadowoleni Lepiej jest, gdy czujemy się zadowoleni, jeśli osiągniemy pewien poziom To powoduje, że nie czujemy na sobie tak wielkiej presji Czy rodzice mówią swoim dzieciom To jest wystarczająco dobre nie, rodzice zawsze chcą tego, co najlepsze, najlepszych ocen w szkole. Musisz to poprawić, to nie jest wystarczająco dobre. <grytanie> Prawda? W dzisiejszych czasach ciągle musimy coś wybierać. Mamy tak wiele możliwości wyboru, tak wiele opcji, nawet jeśli to dotyczy. Zwykłych rzeczy Wybranie najlepszej opcji Oznacza ciągły stres Ciągłe zdenerwowanie Co będzie jeśli Nie wybiorę najlepszej opcji To będzie porażka Czy naprawdę Potrzebujemy tysiąca Modeli dżinsów Wydaje się, że kupienie dżinsów albo butów to nie jest skomplikowana rzecz. Jednak gdy wejdziesz do sklepu, to nie wiesz od czego zacząć. Chcesz kupić białą koszulę. Idziesz do sklepu i widzisz 15 odcieni białych koszul. Kiedy już kupisz jedną, to w domu myślisz cholera. Może nie kupiłem tej w najlepszym odcieniu? Może był lepszy wybór? Wyobraźcie sobie, że chcecie kupić samochód. Ostatnio widziałem w telewizji reklamę, że teraz możesz zamówić samochód mm, dokładnie taki jaki chcesz. Musisz wybrać kolor lakieru, kolor siedzeń w środku, silnik... Jaki silnik wybrać słabszy, mocniejszy Jakie koła, jakie opony I tak dalej, i tak dalej. Czy ja naprawdę tego chcę? Skąd mogę wiedzieć, który silnik jest lepszy? Jeśli każda rzecz w naszym życiu Daje nam tak wiele możliwości wyboru to musimy zatrzymać się w pewnym momencie i powiedzieć sobie Dobrze, jestem zadowolony albo zadowolona z tego co mam Nie potrzebuję więcej Wystarczy Ludzie, którzy szukają najlepszej opcji zawsze zawsze są niezadowoleni ze swoich wyborów nawet jeśli już coś wybiorą, to za moment uważają, że inna opcja była lepsza Myślą, że zrobili błąd, że nie wybrali najlepszej możliwości To jest szaleństwo Druga ważna myśl z tej książki dotyczy perfekcjonizmu Perfekcjonizm idzie ręka w rękę z maksymalizmem. Ludzie, którzy wybierają zawsze najlepsze opcje, dążą do osiągnięcia najlepszych opcji, wymagają od siebie perfekcji. Perfekcjoniści często uważają, że jeśli będą szukali dostatecznie długo, to znajdą w końcu Doskonałą, czyli perfekcyjną opcję Perfekcyjne rozwiązanie Ale czy doskonałość naprawdę istnieje? Dążenie do doskonałości może być bardzo wyczerpujące O wiele lepiej szukać jakiegoś optimum Miejsca, które jest wystarczająco dobre Wiemy, że nie jest doskonałe Nie jest najlepsze, ale jest wystarczająco dobre Są ludzie, którzy nigdy nie kończą tego, co zaczęli robić Bo uważają, że to nie jest dość dobre Ciągle poprawiają i poprawiają Nigdy nie kończą, bo nigdy nie osiągną doskonałości To nie jest możliwe Pomyślałem sobie, że gdybym tak robił, to nie moglibyście słuchać moich podcastów. Oczywiście, że nie są doskonałe. Za każdym razem chcę robić je lepiej, ale muszę zatrzymać się i zdecydować, że jest już wystarczająco dobrze, żeby udostępnić je wam w internecie. Zawsze może być lepiej. Nic nie jest doskonałe. Porzućcie perfekcjonizm. To naprawdę pomaga w życiu. I kolejna ważna myśl z tej książki. Kuszenie. Jesteśmy kuszeni przez reklamy. Przez reklamy. Uwodzeni przez reklamy. Reklamy są wszędzie. 100 lat temu zrobiono badania papierosów. Zrobiono test smaków papierosów. O ile można tak powiedzieć. Sam nie palę papierosów, ale załóżmy, że papierosy mają jakiś smak. Zatem zrobiono badania, testy. Ludzie próbowali różne papierosy. Badani ludzie nie bardzo czuli różnicę Między tymi papierosami Wszystkie smakowały tak samo Wtedy specjaliści od marek Specjaliści od reklamy Zdecydowali, że muszą znaleźć sposób Muszą znaleźć sposób na to Jak rozróżnić marki papierosów Mieli dwa wybory Dwie drogi postępowania Mogli to zrobić na dwa sposoby Mogli zmienić smak papierosów Czyli zmienić sam produkt Czyli papierosy Albo mogli zrobić tak Żeby ludzie myśleli Że jest jakaś różnica Jak myślicie? Co było łatwiej zrobić? I co zrobiono? Oczywiście Specjaliści nauczyli się co trzeba zrobić żeby ludzie myśleli że jest różnica A potem zaczęli ludzi na to nabierać Zaczęli ich kusić reklamami Zatem mamy teraz agencje reklamowe które ciągle manipulują nami Ciągle chcą żebyśmy myśleli że potrzebujemy więcej niż tak naprawdę potrzebujemy. Cały czas wmawiają nam, że musimy chcieć więcej, lepiej. To nie ma końca. Kolejna rzecz, której można nauczyć się z tej książki, kolejna rada dotyczy porównywania się do innych. Mamy tendencję do podglądania życia innych Szczególnie ludzi znanych, popularnych, bogatych I porównywania naszego życia z ich życiem Jeśli tak robicie, to jest gwarancja do tego, by nie być zadowolonym By nie być szczęśliwym we własnym życiu Wystarczy włączyć telewizor przejrzeć kilka profili na Facebooku i już widzimy, co oni mają, a czego my nie mamy. Im bardziej szczęśliwy jest człowiek, tym rzadziej porównuje się z innymi. Chcesz być szczęśliwy? Nie porównuj się z innymi. Nie myśl o tym, co mają, co robią To jest bardzo niezdrowe Jeśli zauważycie, że zbyt często myślicie o tym, co mają inni, jak żyją sąsiedzi, jaki mają samochód, jakie mieszkanie Po prostu przestańcie to robić Po co koncentrować się na czymś, na co nie mamy wpływu? Sami zobaczycie, poczujecie się szczęśliwsi. Nie porównujcie się do innych, to powoduje tylko stres. Koncentrujcie się na tym, co sami chcecie osiągnąć i żyjcie swoim życiem. Na to mamy wpływ, na swoje życie mamy wpływ, a nie na życie innych. Zrobiono kiedyś takie doświadczenie Były dwie małpy Naukowcy dali każdej małpie banana Każda małpa dostała do ręki banana Małpy były szczęśliwe, zjadły swoje banany i były zadowolone Następnym razem jedna małpa dostała banana a druga małpa dostała dwa banany. Małpa, która dostała jednego banana, była wściekła. Była niezadowolona, bo widziała, że tamta ma dwa banany. Była w tej samej sytuacji, co poprzednim razem, gdy była szczęśliwa. Poprzednim razem miała banana i była Szczęśliwa, była zadowolona Teraz miała to samo I była nieszczęśliwa Była nieszczęśliwa tylko dlatego, że widziała Co ma inna małpa I porównywała się z nią Nie zachowujcie się tak jak ta małpa Nie porównujcie się z innymi Porównywanie zawsze odbiera nam satysfakcję Moi drodzy, co zatem robić? Jak możemy sobie pomóc? Jedną z rad jest poddanie się codziennej rutynie. Jeśli codziennie mamy swój plan, wiemy, co mamy robić o danej godzinie, to nie mamy problemu. Nie musimy myśleć o tym, co będzie lepsze, co lepiej robić w danym momencie... Nie musimy za każdym razem wybierać. Steve Jobs prawie zawsze nosił czarny golf i dżinsy. Myślicie, że to dlatego, że nie mógł ubierać się codziennie inaczej? Jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy. Często... Nasze żony, nasze dziewczyny albo mężowie pytają Co chcesz zjeść? Dokąd chcesz pójść na kolację? Wtedy odpowiadamy Nie wiem, a ty co chcesz zjeść? Ważne jest, żeby nauczyć się podejmować decyzje i być z nich zadowolonym to nic, że jest jeszcze 50 innych, może lepszych restauracji. Wybierz jedną i czuj się wspaniale. Ludzie często czują się źle po dokonaniu wyboru. Często myślimy, a może inna opcja była lepsza? Co z tego? Nieważne, ciesz się tym co masz. Wszyscy uczymy się przynajmniej jednego języka obcego, prawda? Wy uczycie się polskiego, może jeszcze innych języków, a ja uczę się teraz hiszpańskiego. Ile razy traciłem czas na szukanie nowych podcastów? Wciąż szukałem czegoś nowego, wciąż myślałem, że znajdę coś lepszego. To niesamowite. Gdy zaczynałem uczyć się, to ściągałem wszystkie podcasty. Wszystko, co znalazłem, ściągałem do komputera. Nie wiem, czy przez kilka lat przesłuchałbym te wszystkie podcasty. To była jakaś obsesja. Na szczęście zrozumiałem, że to nie ma sensu. Robicie zdjęcia na wakacjach? Mnóstwo zdjęć, tysiące zdjęć. Wszystkie, bo warto zrobić zdjęcie. Mamy tysiące zdjęć w naszych aparatach, w komputerach, w telefonach. Tysiące zdjęć, których potem nawet nie oglądamy. Kiedyś, gdy wyjeżdżałem na wakacje, miałem ze sobą tylko jedną, może dwie klisze fotograficzne. Kiedyś robiono Robiło się zdjęcia na kliszach, a potem oddawało się do specjalnego zakładu fotograficznego, żeby zrobić odbitki na papierze. Pamiętam, że zastanawiałem się przed zrobieniem każdego zdjęcia. Myślałem o tym. Każda klatka na kliszy była cenna. Z całych wakacji miałem tylko 50, może 70 zdjęć. Potem pamiętałem prawie każde zdjęcie z wakacji. Teraz, kiedy mam tysiące zdjęć, nie wiem nawet, gdzie one są. Czujemy przesyt. Czujemy się źle. Myślę, że dlatego coraz częściej szukamy prostoty w naszym życiu. Coraz częściej redukujemy możliwości wyboru. Myślę, że to dobra tendencja. Koncentrujemy się bardziej, to dobrze. Barry Schwartz napisał Czujemy się lepiej, gdy obniżamy nasze oczekiwania Wobec rezultatów naszych decyzji Obniżamy oczekiwania Czyli nie spodziewamy się, że każdy wybór będzie tym najlepszym wyborem Gdy nasze decyzje nie muszą prowadzić do najlepszych rezultatów Wtedy czujemy się lepiej. Nie ciąży na nas tak wielka odpowiedzialność. Życie jest zbyt krótkie, żeby wybierać, które płatki kukurydziane zjeść na śniadanie. Zjedz te, które masz przed sobą. Nie szukaj tych najlepszych. Po co biegać pół godziny po sklepie, szukając Najlepszych płatków Jasne, że płatki kukurydziane to rzecz błacha, Banalna, mało ważna Ale jeśli chodzi o partnera życiowego Pracę, studia To są o wiele ważniejsze rzeczy w naszym życiu Kochani Nie można sprawdzić wszystkich opcji Trzeba być zadowolonym z tej Która jest wystarczająco dobra jeśli spotkasz osobę, która jest wystarczająco dobra Żeby spędzić z nią resztę życia To nie musisz już sprawdzać wszystkich pozostałych, prawda? Zgadzacie się ze mną? Tak, każdy wybór, którego dokonujemy Powoduje odrzucenie innych możliwości to jest poświęcenie, które ma negatywne konsekwencje, ponieważ nasze decyzje są związane z emocjami. Właśnie dlatego czasami warto ograniczyć sobie możliwość wyboru. Warto świadomie zrezygnować z wielu rzeczy. Niektórzy nazywają to minimalizmem. Wprowadzając minimalizm do naszego życia, częściej czujemy się szczęśliwi. Czy nie o to chodzi nam w życiu, żeby być szczęśliwym? Czy nie tego szukamy? Szukajcie szczęścia nie przez rzeczy, a przez samo życie. <śmiech> Wciąż to odwieczne pytanie: mieć? Czy być? I z tym pytaniem chcę was zostawić. Sami musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie. Moi drodzy, cieszę się, że wysłuchaliście podcastu do końca. Skoro go nie przerwaliście, to znaczy, że wam się podobało. A to dla mnie bardzo wiele znaczy. Dziękuję wam. Bardzo serdecznie, że jesteście ze mną, że słuchacie moich podcastów. Czekam na Wasze komentarze, listy, wiadomości. Czekam na Was w klubie VIP. Zapraszam do korzystania z moich kursów dla początkujących 100 Daily Polish Stories i dla średnio zaawansowanych 365 historyjek programu Daily Polish Listening. Dzięki za dziś. Trzymajcie się zdrowo, słuchajcie jak najwięcej po polsku, a szybko zrobicie postępy. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl